Otwórzmy proszę Ewangelię Mateusza, czwarty rozdział. W trzecim rozdziale czytamy jak Jezus zostaje ochrzczony w Jordanie przez Jana i czytamy, że wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby Go kusił dia diabeł. A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, wówczas łaknął.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 I tylko Jemu służyć będziesz. Pan Jezus, jak czytamy, był poddany próbom, doświadczeniom, pokusom. Podobnie jak my. Ale czytamy, że nigdy nie zgrzeszył. Te pokuszenia, o których tutaj czytamy, pokazują nam spektrum szatańskiego działania i szatańskich prób odwiedzenia Syna Bożego od realizacji Bożej woli, ale jestem głęboko przekonany, że też wszystkich Synów Bożych od odwiedzenia Bożej woli i wszystkich córek Bożych. Zamysłem szatana jest, abyśmy ostatecznie Jemu cześć oddawali, abyśmy przed Nim padli, i oferuje nam różne rzeczy. Dla jednych jest to chęć pokazania się, chęć zaistnienia jakiegoś spektakularnego dzieła, osiągnięcia jakiejś pozycji, chwały. Tak jak tutaj szatan mówi do Jezusa, rzuć się z tej świątyni wtedy wszyscy uwierzą, z taki cud, zobaczą, jak Ciebie aniołowie zniosą. To jest pokusa <śmiech> dla jednych. Dla innych jest to zupełnie prozaiczna pokusa. Po prostu, żeby mieć chleb, żeby się najeść, żeby mieć z czego żyć, żeby zapłacić rachunki, żeby się ubrać. I dla jednych tak bardzo prosta rzecz jak codzienny chleb może być powodem, dla którego odejdą z Bożej drogi pieniądze, problemy finansowe, troska i byt o nasz, nasze codzienne życie. Niewielu jest takich, którzy otwarcie oddaliby pokłon szatanowi. I dlatego do niewielu szatan przychodzi w taki sposób, jaki przyszedł do Syna Bożego. Ale prawda jest taka, że przychodzi do każdego z nas i nęci nas i kusi nas pychą, prozaicznymi rzeczami albo wielkimi obietnicami. Zdobycia całego świata, wszystkich bogactw. Będziesz miał to i tamto, skorzystaj z tego i ciesz się tym i tamtym. On jest gotów dać nam cokolwiek żebyśmy tylko Jego czcili, a nie Boga. Widzimy, że Pan Jezus za każdym razem, przy każdym pokuszeniu odwołuje się do Bożego Słowa. Bracia i siostry, jakże ważne jest, aby Słowo Boże mieszkało w nas obficie. Mam nadzieję, że każdego dnia znajdujecie czas, aby rozważać to Słowo. Nie tylko, kiedy tutaj przechodzimy. To za mało, aby raz w tygodniu posłuchać czytanego, wyjaśnianego Słowa Bożego. Oto każdego dnia Izraelici wychodzili na pustynię, aby zbierać mannę, która jest obrazem Bożego Słowa. Każdego dnia pierwszą rzecz, którą robili o poranku, to szli i zbierali świeżą mannę i karmili się świeżą manną. Czy każdego dnia wychodzisz, drogi bracie i droga siostro, szukając Boga, Jego Słowa, wsłuchując się w Jego głos? Czy karmisz się każdego dnia Bożą manną życia, tak jak każdego dnia znajdujesz czas, by usiąść do stołu i nakarmić swoje ciało chlebem? Pan Jezus mówi, nie samym chlebem żyje człowiek. Może ciało tak, może ciało wystarczy, ale człowiek potrzebuje czegoś więcej. Jesteśmy więcej niż tylko ciałem. Potrzebujemy karmić się każdego dnia Słowem Bożym. Jeśli się nie karmisz Słowem Bożym, obawiam się, że nawet nie wiesz, kiedy szatan Cię kusi i nawet nie wiesz, kiedy schodzisz na jego drogi. Nawet nie wiesz, że jesteś uwikłany w jego kłamstwie. Bo on też mówi, napisano, napisano. Widzieliśmy, że i w tym fragmencie on się posługuje Słowem Bożym do Jezusa. On potrafi wziąć rzeczy, które brzmią dobrze. Potrafi nawet wziąć Słowo Boże i zwieść człowieka, Odprowadzić go z drogi prawdy, z drogi życia na drogę zagłady. Jakże ważne jest, abyśmy znali całe Słowo Boże. Aby tak jak Jezus powiedział, tak, ale również jest napisano i wiedział, że jeśli te dwa miejsca zestawimy, to ta propozycja jest złą propozycją. Widzisz, jeśli znasz tylko niektóre fragmenty Słowa Bożego, wiele szatańskich propozycji może brzmieć dobrze. Ale jeśli znasz całe Słowo Boże, możesz dać odpór tym fałszywym propozycjom szatana. Ale to wszystko sprowadza się do tego wszystkiego, o czym na końcu tej rozgrywki o czym na końcu tej rozgrywki czytamy? Komu będziesz służył? Kogo będziesz czcił? I prawda jest taka, że jeśli nie czcisz prawdziwego, jedynego Boga, chociaż nie jesteś satanistą, chociaż nie otwarcie nie wyznajesz szatana, jeśli nie czcisz jedynego, prawdziwego Boga, to jesteś sługą szatana. Jeśli nie padasz przed Bogiem, jeśli Bóg nie jest Panem Twojego życia, jesteś sługą szatana i szatan jest Panem Twojego życia. Jesteś albo dzieckiem Boga, albo dzieckiem diabła. Albo jesteś w światłości, albo jesteś w ciemności. Albo jesteś na wąskiej drodze, która wiedzie do życia. Albo jesteś na szerokiej drodze, która wiedzie do śmierci. Nie łudź się, nie łudź się, tak jak wielu ludzi się łudzi, że są inne drogi że są inne opcje, że możesz Panu Bogu świeczka, diabło, garek. Nie łódź się, że możesz pół sercem służyć Bogu, że możesz na swoje sposoby służyć Bogu. Nie łódź się, nie daj się zwieść. Popatrz na Pana Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, tego, który dał odpór szatanowi i pokazał nam drogę zwycięstwa, drogę poznania Bożego Słowa, poznania Bożej woli i czynienia tego, do czego Bóg nas w swoim Słowie Powołuję. Panie Boże, nasze ludzkie serca tak chętne są, by szukać jakiejś takiej właśnie szarej strefy, nie potraktować Twoich słów dosłownie, nie potraktować Twoich napomnień literalnie, ale przez pryzmat naszej grzeszności, przez pryzmat naszej ludzkiej słabości i ułomności, jakże skłonni jesteśmy, by obniżać Twoje standardy, jakże skłonni jesteśmy, by szukać jakiejś drogi pomiędzy, Zachowaj nas, prosimy. Zachowaj nas. Od takiego myślenia, od takiego życia, w którym radykalnie nie opowiadamy się po Twojej stronie, ale szukamy jakichś rozwiązań, które będą przyjemne naszemu ciału, które będą łechtać nasze ego, które pozwolą nam uniknąć cierpienia, które pozwolą nam iść łatwiejszą drogą. Zachowaj nas, prosimy. Dajbyśmy patrząc na Ciebie i czerpiąc z Ciebie, bo sami nic nie możemy z siebie uczynić, ale mamy Ciebie przy nas, Twojego Ducha Świętego, wszelkie błogosławieństwo niebios, aby Ciebie naśladować i aby tak jak Ty zwyciężyłeś, abyśmy i my w Twoim imieniu mogli zwyciężać, dając odpór złemu i budując Twoje Królestwo. Kochany Panie, dziękujemy za to zgromadzenie i to cały Twój Kościół, gdziekolwiek Twe dzieci gromadzą się w imieniu Pana Jezusa, aby Ciebie chwalić, aby czerpać Twego Słowa. Posilaj, wzmacniaj, przemawiaj, krusz twarde serca, łam wszelkie diabelskie jarzma, objawiaj swoją łaskę i moc, prosimy. Daj i nam dotknąć się Ciebie, żywego Boga i uwielbić Ciebie, przed Tobą się pokłonić, przed Tobą uniżyć nasze serca. Otworzyć nasze serca, nasze uszy na Twój głos i usłyszeć Ciebie, Panie. Prosimy, prosimy o Twą łaskę, o objawienie Twej mocy pośród nas, o Twoje potężne działanie w naszych sercach. Niektórzy z nas przyszli z problemami, obciążeni, daj łaskę, Panie, by przyjść tym do Ciebie, w swej niedoli zawołać do Ciebie, wiedząc, żeś dobry, wiedząc, że możesz pomóc, złożyć to u Twoich stóp i przyjąć Twą wolę, przyjąć Twe rozwiązanie. Prosimy. Amen.